Sądecki podcast sportowy. Kończymy temat Sandecji Nowy Sąd. Przechodzimy do drugiej części tego odcinka, czyli drugiej naszej drużyny piłkarskiej z pierwszej ligi, kolejarz Stróże. Powiemy o wzmocnieniach. też w pierwszym odcinku sądeckiego podcasta sportowego była o tym mowa. A teraz mamy już potwierdzoną informację, że Dawid Rupa z Krakowi Kraków został wypożyczony do kolejarza Stróże. Jest to zawodnik usposobiony ofensywnie, może zagrać w pomocy, ale też jako napastnik. I jak powiedział trener Przemysław Hersz dla portalu Sportowe Fakty, a tak stricte dla naszego kolegi Michała Śmierciaka, Rupa może liczyć na szansę, ale oczywiście od zawodnika samego będzie zależeć, czy te szanse wykorzysta. Ale patrząc już na sparingi, bo on w kilku wystąpił, myślę, że zaprezentował się z korzystnej strony, też strzelił bramkę w ostatnim sparingu Kolejarza, który przez weekend y, również w sobotę został rozegrany z Popradem Muszyna. Tak, sparing z Popradem Muszyna odbył się na szuszej nawierzchni w Lipanach, na Słowacji. Kolejarz to spotkanie wygrał wysoko, 4-1. No, myślę, że wynik oddaje różnicę klasy. Je dzielą na co dzień obydwa zespoły. Co ciekawe, w drużynie Kolejarza zadebiutował, zagrał w sparingu. Bramkarz z Hartu Boże. Kamil Szewczyk, rocznik 93. no Jest to samo w sobie niespodzianką, że zawodnik z A-klasy potrafił się odnaleźć na boisku, gdzie występują drużyny zarówno pierwszoligowa, jak i, jak i obecnie trzeciooligowy Poprat i zaprezentował się z całkiem z korzystnej strony. Niewykluczone, że trener zabierze go na obóz dymbicy. Co do tego bramkarza, jeszcze raz powołam się na, na serwis sportowe Fakty. Opinia trenera Cechera jeszcze raz na temat tego zawodnika. Chłopak zdolny, perspektywiczny, ale musi się jeszcze dużo nauczyć. Natomiast w tym sparingu zaprezentował się korzystnie i kolejarz dalej jest nim zainteresowany. Nie ma jeszcze decyzji, czy pojedzie na obóz przygotowawczy, który rozpocznie się 16 lutego w Dębice. No chłopak ma dopiero 19 lat i myślę, że na ten moment pozycja numer 3 w kolejarzu to już by byłby spory sukces dla niego. No jeden piłkarz, bramkarz w jego wieku o takiej przygodzie może tylko pomarzyć. Ale tu nasuwa mi się taka myśl, że Sandecja zatrudniła, wypożyczyła zawodnika z tego samego rocznika, czyli Gerarda Bieszczada z Lecha Poznań, natomiast kolejarz znalazł zawodnika w regionie i kto wie, może jest to na tyle dobry zawodnik, że może pokaże zbliżone umiejętności, oczywiście jeżeli dostanie szansę, bo jak mówimy, raczej to będzie zawodnik, bramkarz numerczyno chyba, że faktycznie do koleja, że przejdzie Marek Kozioł. Myślę, że trenerowi Cecherzowi chodziło o taki bufor bezpieczeństwa, bo wiadomo, że kłopoty zdrowotne miał, miał Marcin Zarychta i Łukasz Lisak, a pamiętam taką sytuację w, w ubiegłej rundzie, że, że jeden z nich był kontuzjowany, a drugi występował z kontuzją, czyli tak na granicy ostro, ostro, pokerowe, pokerowe ruchy. W kolejarzu były, no ale jakoś im się mu się udało tą pozycję obstawić. Byłoby to dobre doświadczenie dla, dla młodego chłopaka, z, z tym No Ja osobiście sądzę, że oczywiście Kamil Szewczyk do kolejarza tak, na pewno rozwinąłby się pod okiem doświadczonych kolegów, niemniej przypuszczam, że jeszcze jest za młody bramkarsko. Nie ma takiego doświadczenia, żeby z A -klasy przeskoczyć do pierwszej ligi i nagle w wypadku kontuzji jednego czy drugiego bramkarza, stanąć między słupkami. Boję się, że ciężar psychiczny, jaki mógłby go spotkać, mógłby go przygnieść. No ale Dawian, kiedyś trzeba zacząć, tak? Oczywiście nasunęła mi się aluzja do Gerarda Bieszada, ten już ma jednak większe doświadczenie, choć jest rówieśnikiem Szewczyka, bo i w młodej ekstraklasie Lecha Poznań i też zdarzało się, że był na ławce rezerwowej podczas w no i wypożyczony był do Turaturek, więc trochę tej piłkarskiej Polski zwiedził. Ale trzeba dawać szansę młodym. Ja myślę, że to, że ktoś ma 19 lat i grał dotychczas w A-Klasie, nie znaczy, że nie może dobrze spisać się na poziomie pierwszoligowym. Sądzę jednak, że tutaj dużą rolę może właśnie odgrywać psychika. I sam przeskok z ligi tak niskiej do, do, do pierwszej ligi już jest wielkim obciążeniem psychicznym, wielka doza oczekiwań. Ciężko porównywać obydwu bramkarzy. Jeden startował z klubu, który jest w ekstraklasie, zupełnie inny cykl treningowy inne przygotowanie, no, a na poziomie a klasy, jak wiemy, no, trenuje się maksymalnie dwa razy w tygodniu i nie ma za bardzo od kogo się uczyć. Jeszcze wracając, kończąc temat sparingu z popradem Muszyna. Dopełnijmy, bo tam był wynik 4 do 1 dla kolejarza. Wszystkie bramki zdobyli piłkarze ze stróż, samobójcze trafienie Witolda Cichego i bramki Janusza Woleńskiego, Macieja Kowalczyka, Dawida Rupy i Konrada Cebuli. Tych sytuacji do strzelania było kilka. Oczywiście nawet więcej niż 4, ale tyle udało się wykorzystać. Trener Cecherz mógł być zadowolony z formacji ofensywnej. Wyróżnił Kowalczyka i Wolańskiego, a Rupę również, który dobrze wkomponował się do gry zespołu po przerwie. Co do jeszcze sytuacji kadrowej kolejarza Stróże w meczu z Popradem, nie wystąpił jeszcze oczywiście również Dawid Szufryn, który leczy kontuzję, ale pozbył się już szyny, którą miał na nogach. W zeszłym tygodniu, w czwartek odwiedziliśmy drużynę kolejarza, wtedy na siłowni w Nowym Sączu. Mógł ograniczyć się do ćwiczenia tylko na rowerku. Nie ma już tej szyny stabilizującej nogę, jest po badaniach i konsultacji ze specjalistą. Teraz czekają go kolejne jakby ćwiczenia i powoli będzie wracał do zdrowia. Pojedzie do Dębicy Szufryn gdzie będzie trenować indywidualnie, a do zajęć z drużyną powinien być gotowy za około dwa tygodnie. To jeszcze informacja z portalu Sportowe, fakt oczywiście, wypowiedź trenera Cecherza. A w meczu z Popradem nie wystąpili Zawadzki, Gajtkowski ze względu na urazy oraz Dariusz Walenciak z powodu przeziębienia. Wracając do, do tych wzmocnień kolejarza. To warto zauważyć, że trener Przemysław Cecherz bardzo ostrożnie ingeruje w ten skład, który tak znakomicie spisał się w rundzie jesiennej, No, ale jak sam zapowiadał, takiej ingerencji wielkiej nie będzie i chodzi mu raczej o wzmocnienie pewnych pozycji, bo wiadomo, że Maciej Kowalczyk był w ataku osamotniony i nie bardzo miał kto go zastąpić. Dawid Drupa może grać w pomocy i zapewne tam będzie grał na środku, bo kolejarzu brakowało czasem reżysera gry i, i takiego playmakera, który mógłby tam pociągnąć akcję. No, w każdym bądź razie rozsądne transfery, no Gojtkowski, olbrzymie doświadczenie i walka, walka o miejsce w składzie będzie bardzo ciekawa, no co wiadomo tylko dla drużyny jest dobre. To jeszcze zapytam Cię, jak oceniasz dotychczasowe przygotowanie kolejarza, ale też Sandecji? to znaczy myślę, że ciekawsze transfery ma jednak kolejarz stróże, który no nie wiem, bardziej wyczuł ten rynek, czy pozyskał tych piłkarzy, czy bardziej ich wpasował w swoją koncepcję gry trener cecherz, natomiast w sendecie oczywiście no wszystko zawsze sprawdza się w praniu i musimy poczekać na te pierwsze wiosenne kolejki zobaczymy jak trenerzy poukładają tą tą swoją układankę, no przeciwnicy jak przeciwnicy, ten garnitur tych rywali co roku jest bardzo podobny są powiedzmy był ewenementem pewnym, bo wiadomo, no że ekstrakl Sobiec pojawia się u nas rzadko. No ale myślę, że, że te przygotowania dadzą zamierzony efekt. No, tego życzę trenera. Czyli co? Spodziewamy się, że Sandecza poprawi o kilka pozycji swoje miejsce na koniec rundy, a kolejarz o co będzie walczyć? No ja myślę, że stać go co najmniej na utrzymanie tego wyniku z rundy jesiennej. Ma potencjał ku temu. Choć oczywiście myślę, że ciężko w tym momencie spekulować, poczekajmy jeszcze miesiąc, jeszcze nieco ponad miesiąc i już to wszystko ruszy, będzie liga, będziemy znów się mogli emocjonować. Ja myślę, że już pierwsze porównania będą mogły się nasunąć po obozie kolejarza jaki odbędzie w Dębicy, jak wiemy zagra tam sparring z resowią i być może to nie jest jakiś tam wielki wyznacznik, ale będzie można porównać jak drużyna Kolejarza zaprezentowała się z tym rywalem, pamiętając jak wypadła przeciwko Resowi Sandecja, Kolejarz zagra tam jeszcze tym uzupełnienia ze Stelą Rzeszów i z Ignopolem Dymbica i zobaczymy jak na obciążeniach poradzą sobie ci piłkarze, niektórzy nie młodzi jak Krzysztof Ejtkowski, no zobaczymy co wyniknie podczas tego obozu i jak tak naprawdę drużyna Kolejarza jest przygotowana to myślę, że z czystym sumieniem możemy się z wami pożegnać. To był drugi odcinek Sądeckiego Podcasta Sportowego. A już zapowiem, że być może trzeci będzie szybciej niż się spodziewamy, ale na ten temat informacji może szukajcie na naszym blogu sadeckipodcast.blogspot.com Również znajdziecie nas na Facebooku wpisując naszą nazwę. Mail to sadeckipodcast.gmail.com Z tego miejsca jeszcze chciałbym podkreślić, że podcast powstaje też dzięki uprzejmości Radia RDN, Nowy Sączek, który udostępnia nam sprzęt. Z tego miejsca dziękujemy. A dziś Sądecki Podcast Sportowy tworzyli Damian Szczerbo, Rafał Kamiński i Krzysztof Niedzielan. Był to Sądecki Podcast Sportowy.